Przeczytamy do Rzymian z 6 rozdziału ostatnie wiersze, od 19 wiersza do końca rozdziału Po ludzku mówię przed wzgląd na słabość waszego ciała jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości ku popełnianiu nieprawości tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę Sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzić. wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,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 Ten dziewiętnasty wiersz wyraźnie pokazuje, jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości. Te słowa jednoznacznie osądzają ludzi, że mają odpowiedzialność za to, co czynią. To nie jest tak, że człowiek niezbawiony jest całkowicie bezwolnym narzędziem w rękach diabła, jak to czasami się przedstawia. Nie, tu jest wyraźnie pokazane, że następuje taki moment oddania członków na służbę nieczystości i nieprawości. Podobnie wierzący jest odpowiedzialny za to, na ile Duchowi Świętemu odda panowanie nad swoim życiem. Też jest możliwe, że nie odda i będzie wtedy miał takie y, królestwo swoje, niby zbawiony, ale w buncie. I taki bunt nie licuje z tym, że Duch Święty jest takim wierzącym, to prowadzi do braku radości ze zbawienia i prowadzi do gaszenia ducha, który mieszka w wierzącym. Więc widać wyraźnie, że człowiek jest przed Bogiem całkowicie odpowiedzialny. Zarówno ten, który jest niezbawiony, jak i ten, który jest zbawiony. Co robi ze swoim życiem? Co robi ze swoimi członkami. Czy daje je w służbę Bogu, tak jak przedtem oddawał je w służbę diabłu Właśnie jak Grzesiek tutaj już ten temat wprowadził tej służby, to właśnie apostoł Paweł w tym wierszu y, przyrównuje y, te dwa bieguny do sługi, do służby. Y, I jak właśnie przedtem... Kiedy nie znaliśmy Chrystusa, kiedy Chrystus nas nie wykupił, to naszym Panem, można powiedzieć, był diabeł. I właśnie czyniliśmy Jego wolę i byliśmy Jego sługami. Tak też teraz, kiedy jesteśmy wykupieni przez Pana i jesteśmy Jego sługami, winniśmy wykonywać Jego wolę, czyli wykonywać służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. To jest właśnie w taki obrazowy sposób tutaj pokazane, żeby nam to uzmysłowić czyimi jesteśmy sługami, temu powinniśmy tą służbę w taki sposób oddawać, aby mu było to właśnie miłe. Opos Paweł dużo miejsca poświęca właśnie temu, kim byliśmy i komu służyliśmy i teraz, kim jesteśmy i komu mamy służyć. I to y, rzeczywiście jest tak przedstawione y, jako nasza decyzja, wybór. Y, też jest i prawdą y, to co y, jest napisane. Na przykład widzicie do Kolosan, 1 rozdział, 13 wiersz o Bogu Ojcu, który nas wyrwał z mocy ciemności. To oznacza, żeśmy byli pod panowaniem mocy ciemności. Że moce złego, złe duchy, demony wpływały na nasze życie. Albo no bo tak jak jest w Księdze Objawienia, że szatan zwodził narody. Czy tak jak zwiódł Adama i Ewę. A więc on ciągle w ten sposób działał i działa. Albo tak jest w drugim środku Tymoteusza, drugi rozdział, ostatni wiersz, drugi Tymoteusz 2, 26. I wyzwolą, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. To, co człowiek najbardziej ceni w tym świecie, to jest wolność. I mimo, że człowiekowi może się tak to wydaje, że robi to, co chce, to tak naprawdę robi to, co, do czego go skłania jego grzeszna natura. Albo właściwie do, do czego skłania go też szatan, który poddaje myśli, żeby coś zrobić. Zatem Bóg Przez Chrystusa uczynił to, że nas z tego wyrwał. Też, i takie zdanie mi się przypomina z listu do Efezjan, czwarty rozdział, ustny wiersz, to jest cytat z Psalmu: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył nasze tłumaczenie jest troszeczkę okrojone i na tłumaczenie dodaję jeszcze coś mianowicie powiódł za sobą pojmanych czy zaaresztowanych jeńców czyli jeśli można sobie wyobrazić tych, którzy byli w niewoli u kogoś to potem zostali odbici i zostali wzięci do niewoli przez kogo innego tak tutaj jest sens tego E, powiódł za sobą i, e, pojmanych więźni, mówi stare tłumaczenie. To znaczy my, którzy byliśmy niewolnikami szatana, staliśmy się teraz niewolnikami Chrystusa. E, takiego słowa też używa apostoł Paweł. E, na pewno troszkę się boimy tego, żeby nie być niczyim niewolnikiem, e, ale e, akurat tutaj słowo w oryginale to jest doulos, czyli Niewolnik w tym najgorszym znaczeniu tego słowa, czyli ten, który robi nie to, co chce, ale to, co musi robić, bo ktoś mu każe. Jest sześć słów no, na określenie sługi w Nowym Testamencie i to jest akurat to, to znaczenie, które kiedyś od, odnosiło się do tego, który do, sam do siebie nie należy. I rzeczywiście byliśmy niewolnikami grzechu. Teraz jesteśmy. Tam, gdzie czytamy sługami, to właśnie jest to słowo niewolnikami sprawiedliwości. I dlatego tutaj pisze apostoł Paweł po ludzku mówię. Czyli w sposób, jaki dla nich jest zrozumiały. Dla każdego, kto czytał ten, to słowo w tamtym czasie, niewolnik był niewolnikiem. To było oczywiste, kim on jest. W naszym języku sługa, wydaje mi się, jest to słowo, które niewiele tak naprawdę znaczy. Bo bardzo rzadko go się używa. Można owszem służyć, ale sług jako, jako taki dzisiaj właściwie nie ma. My nie bardzo wiemy, kto to jest sługa tak naprawdę. Może jakiś lokaj u, u, u królowej Elżbiety to może być jakiś sługa, ale dla nas dzisiaj nie istnieje coś takiego. Tutaj chodzi o człowieka, który jest pod czyimś rozkazem, pod czyjąś wolą i, i, i robi tylko to, co ten, od niego się oczekuje. Dlatego on mówi, po ludzku mówię, oczywiście, że my nie jesteśmy zmuszani do czynienia Bożej Woli. My nie jesteśmy tak, yy, mówiąc, no, niechętnie robimy to, co Bóg nam mówi. To, yy, dlatego apostoł Paweł mówi, po ludzku mówię, no, przenosi to na nasze, yy, czy ich w tamtym czasie yy, ludzkie możliwości zrozumienia. Oczywiście, że bycie w Chrystusie to coś więcej niż bycie niewolnikiem. My jesteśmy dziećmi Boga. Tym niemniej chodzi tutaj też o to, tak jak Pan Jezus mówił, że czyni tylko to, co widział u Ojca. Więc w tym sensie On też był niewolnikiem. Tylko to. On nie miał swojej woli. Niewolnik nie ma swojej woli. On się nie może przeciwstawić swemu Panu. Chrystus nigdy nie przeciwstawił się Bogu Ojcu i to jest właściwie idealna e, sytuacja w życiu człowieka wierzącego kiedy nie ma swojej woli a, je, a wola Boga jest jego wolą to jest najlepsze co może być e, żebyśmy mogli to osiągnąć e, a więc jesteśmy teraz e, tymi XX wiersz sługami czy też niewolnikami e, sprawiedliwości byliśmy e, niewolnikami grzechu byliśmy daleko Od tego, co jest dobre, co jest święte, co czyste. Teraz jesteśmy oddani na służbę, do tego, żeby się uświęcać. I Kiedy możemy wspomnieć, a kiedy jeszcze nie byliśmy dziećmi bożymi, to jak żyliśmy? Albo co z tego było, że tak żyliśmy, jak żyliśmy kiedyś? Tu jest napisane wtedy, czyli kiedyś. Zanim poznaliśmy Pana Jezusa i zanim poszliśmy za Nim. Co z tego było, gdybyśmy dzisiaj to mieli wspomnieć? Ja się wstydzę. Tak też i tu jest napisane. Teraz się wstydzicie. A więc to, co kiedyś robiliśmy i byliśmy bardzo happy, że to robimy, to dzisiaj się tego wstydzimy. I jeszcze do tego to jest napisane, końcem tego jest śmierć. Czyli żyjąc dalej w ten sposób, doszlibyśmy do Jeziora Ognistego. Wyobraźmy sobie, a co by było, gdybym tak dzisiaj zaczął żyć tak, jak żyłem kiedyś? Nawet gdybym pozwolił sobie grzeszyć, jak kiedyś żyłem, to ostatecznie trafiłbym do Jeziora Ognistego. Oczywiście abstrahuję tutaj od tego, że zbawienia nie można utracić, ale chodzi mi o sam fakt. Gdyby wrócić do życia w grzechu, to prowadzi do śmierci, do wiecznego potępienia. Tak możemy się zastanowić Dlaczego apostoł Paweł Te rzeczy tak Przedkłada I Ktoś może by zadał pytanie Po co w ogóle je pisze Właśnie I dlaczego też je napisał i Rzymianom Dlaczego na przykład też podobnie napisał do Koryntian Dlaczego napisał też i do innych wierzących Bo widzimy, że w każdym Człowieku jest ten grzech i że y, właśnie przez przypominanie sobie naszego starego życia też możemy sobie i y, przy, może powiedzieć, taką sytuację przedstawić, że byliśmy takimi, a teraz już nie chcemy takimi być i nie chcemy w ogóle no, mieć nic wspólnego z tą nieczystością i z tym życiem, które żeśmy prowadzili i tym samym to y, dodaje nam odwagi do tego, aby powiedzieć grzechowi nie, aby powiedzieć y, diabłu ja się z Tobą nie zgadzam, Pan Jezus za mnie oddał swoje życie, ja Jemu chcę służyć w liście do Koryntian w szóstym rozdziale jest y, taka ilustracja, apostoł Paweł mówi, czyż mam wziąć członki chrystusowe i uczynić je y, członkami przetecznicy przenigdy i tak dalej tu jest napisane o tym właśnie żebyśmy y, w czystości życie prowadzili i byli całkowicie podobni do naszego Zbawiciela i żeby to wszystko było na chwałę Jego i żebyśmy y, uciekali od y, przeteczeństwa to mówi list do Koryntian 6 rozdział od y, 15 wiersza także widzimy, że apostoł Paweł różnymi sposobami napominał i wskazywał właśnie na te problemy, które były i są do dnia dzisiejszego i Słowo Boże jest aktualne kiedy możemy sobie wspomnieć na e, mężów wiary e, choćby e, tych, którzy są znani przez nas który, o których czytamy w Biblii że to właśnie e, ten urywek Słowa Bożego od 19 do 23 do połowy jest właśnie mówi o takiej sytuacji, że grzech powoduje śmierć. I że najpierw, jeżeli ktoś jest sługą nieposłuszeństwa, później ten grzech, e, rodzi, e, grzech rodzi śmierć, to później właśnie człowiek taki e, umiera. I przykładem tego jest Dawid, który był człowiekiem wiary, ale jednak e, tam on zadał śmierć wielu, ale też i później. Ze względu na niego Bóg wielu ukarał. Jego samego oszczędził, ale już takiego, można powiedzieć, błogosławieństwa, zanim nastał grzech nie miał już. Także jakże wielkie jest służenie grzechowi jako ludzie wiary i Powinniśmy mieć zawsze na względzie to i wspominać sobie nasze stare życie. Nie mówię, żeby, żebyśmy do tego wracali, ale żebyśmy wspominając, wstydzili się tego, jeżeli cokolwiek nam teraz na myśl przyszło, żebyśmy mieli takie coś zrobić teraz w życiu, kiedy jesteśmy świętymi i umiłowanymi naszego Zbawiciela. Weźmy apostoła Piotra, który jednak był hardym człowiekiem, i zapar się pana i później też oczywiście wspomina to w swoich listach może nie bezpośrednio, ale jednak on tego się wstydzi, że tak odważnie odważnie całkowicie szedł za Zbawicielem i całkowicie był jemu posłuszny i nie wahał się nawet i swojego życia położyć na szali Kiedy Jakub oczywiście był e, ścięty, to później on e, o, e, był w więzieniu i spał między e, żołnierzami. I tym samym pokazane nam to jest to przez to, że on e, był spokojny co do tego, co Pan Jezus z nim uczyni. Dlatego, że swoje członki e, swojego ciała uczynił e, sługami Chrystusa Jezusa. I to aż spowodowało to, że jednak Pan Jezus przez swego anioła wyprowadził go z więzienia. Także yy, nasze życie, kiedy oddajemy się naszemu Zbawicielowi, choćby nas to kosztowało yy, utratę może powiedzieć, naszego, yy, naszego człowieczeństwa, to jednak nie stracimy tego, co najważniejsze, nie stracimy zbawienia. Nie stracimy znaczy nie zbawienia, tylko nie stracimy tego, tej społeczności z Bogiem i tego błogosławionego życia. Bo zbawienia oczywiście nie stracimy. Tak, człowiek yy, niezbawiony, który grzeszy, nie wstydzi się tego i nawet nie wstydzi się tego opowiadać, może powiedzieć, ogłaszać wszędzie, gdziekolwiek jest. I Jeżeli byśmy zwrócili uwagę takiemu człowiekowi, to on nawet nie wie, że to z jego ust wyszło. Człowiek, który jest ciągle w takim takim napojeniu grzechem, i to jest bardzo smutne, kiedy widzimy, że człowiek coraz bardziej idzie w grzech, ale kiedy, kiedy właśnie ten grzech już. Pocznie, rodzi śmierć, i wtedy zaczyna się płacz, ale już nie ma nieraz odwrotu od tej sytuacji. Ja mówię tu oczywiście o ludziach niewiary. Takiego, taki właśnie jest yy, się teraz, powinni, każdy człowiek powinien się wstydzić dzisiaj, dlatego ludzie niewiary nie wstydzą się, bo bojaźń Boża jest całkowicie odstawiona na bok i yy, nie ma bojaźni Bożej, i nawet. Y, ludzie nie wstydzą się, że coś źle zrobili że źle żyją y, w domu że mąż opuszcza żonę że nie jest nikomu wstyd z tego powodu i nie smuci się z tego powodu że tak się to stało itd. Tak tak także y, dzisiaj właściwie na boże rzeczy to wstydu już nie ma ale co z nami? My mamy jednak po prostu mieć bojaźń Bożą na wysokim poziomie i jeżeli, jeżeli żeśmy w czymkolwiek zgrzeszyli, to mamy po prostu mieć tą bojaźń przed Bogiem i wstydzić się z tego powodu. Jeżeli oczywiście żeśmy zgrzeszyli przeciwko Bogu, wyznać to i Pan Jezus nam przebaczy, tak jak przebaczył yy, Piotrowi, tak jak przebaczył Dawidowi, tak i nam przebaczy I żebyśmy chodzili w świętości z nim. Tak jak przebaczył apostołowi Pawłowi, który przecież tylu y, doprowadził do, do śmierci, a jednak, zobaczmy, przebaczył mu i był jego świadkiem i używał swoich członków do tego, aby innych ratować, aby y, o Chrystusie opowiadać, aby, może powiedzieć, swojej szyi nastawiać do tego właśnie, żeby y, byli, był tym Był tym zwiastunem e, dobrej wieści. W Polsce nigdy nie mieliśmy niewolnictwa jako systemowego rozwiązania, poza może pojedynczymi przypadkami jakichś książąt, czy tego typu sytuacji, więc faktycznie ta niewola jest nam zupełnie obcym terminem. Może podobna do tego była niewola chłopa pańszczyźnianego, czyli prawdopodobnie większość przodków Wszystkich nas tu na sali miała przynajmniej jednego yy, pra, pra, pra, dziadka, który był chłopem, bo yy, statystyka tak mówi i taki człowiek nie miał prawa do niczego. Nie mógł oddalić się ze swojego miejsca zamieszkania. Nie mógł yy, jechać do miasta, jak mu pan nie pozwolił, jak brał żonę mężczyzna to pierwsza noc poślubna nie należała do niego tylko do dziedzica i to było po prostu tak głęboko demoralizujące, że on nie miał prawa do niczego i z tym możemy powiązać właśnie to ten termin wolna wola jaką człowiek ma, ale jest to wolna wola jak Toś już to tak trafnie opisał, niewolnika. Czyli ten chłop miał do wyboru. Rano mógł zjeść sobie kaszę, dwie łyżki albo trzy łyżki. Na cztery już go nie było stać. Jak zjadłby jedną, to po prostu w dnia by zasłał. Natomiast nie mógł zdecydować, czy dzisiaj pójdzie na pole To czy tamto. Po prostu była środa, więc był dzień Pańszczyzny. Był czwartek, więc musiał odrobić yy, pracę u plebana, u księdza na przykład, jeżeli był yy, gdzieś tam poddany w jakiś sposób tym władzom. I nie miał żadnej woli własnej. Chory, niechory, ma się stawić na polu, wykonać pracę. Co najwyżej mógł z przepracowania w momencie, kiedy przyszedł Jego czas zemdleć na tym polu i umrzeć. Wolna wola niewolnika. Czyli w zakresie tym, który Jego Pan mu wyznaczył, mógł coś zrobić. I tak właśnie jest z grzesznikami. Tamto miejsce z Tesaloniczan, które było dzisiaj przytoczone, trafnie jest oddane w Biblii takiej Trinitarian Bible Society tam jest i wytrzeźwieją z sideł diabła. Czyli tam jest położony akcent na to, że ci ludzie, którzy są poddanymi diabelskimi, są w pewnym sensie tacy upojeni, są oszukani, są bez własnej możliwości oceny sytuacji. I tak faktycznie jest. Ludzie nienawidzący siebie nawzajem, znienawidzeni i nienawidzący. Nienawiść tak działa, że ludzie po prostu z chęci zemsty na innym nie patrzą trzeźwo. Oni są otumanieni taką wzajemną niechęcią jedni do drugich. I to też jest element, który będzie w piekle dodatkowym źródłem tortur. Bo ci ludzie, którzy siebie tu nienawidzą na ziemi, jeśli trafią do piekła, to będą w tym miejscu nawzajem sobie robić dodatkową krzywdę. I za każdą krzywdę oczywiście yy, będą chcieli się między sobą jeszcze jakoś zrewanżować. Też ta nietrzeźwość powoduje to, o czym wspominaliśmy już, chęć chwalenia się. Nawet Słowo Boże w pewnym miejscu mówi, że mówią o swoim grzechu otwarcie, bez osłon, jak sodomczycy. I dzisiaj też widzimy, że te różne ruchy sodomickie się tym chwalą. Są nawet jakieś yy, parady, gdzie oni tym zboczeniem się... Yy, chwalą, czy też yy, mordercy dzieci robią parady, jakieś czarne piątki, czarne środy, czarne poniedziałki. Chwalą się swoim grzechem, że robią krzywdę innym i że po prostu nie wstydzą się tych obrzydliwości. Zmusza ich diabeł do pełnienia diabelskiej woli. Są oni w siłach diabła. I dopóki nie wytrzeźwieją, nie zobaczą na własne oczy, no to nie będą uwolnieni od grzechu, jak 22 wiersz Rzymian 6, 22 do nas mówi, że my teraz jesteśmy uwolnieni od grzechu i staliśmy się sługami Boga. I też tutaj ten grzech zaczyna panowanie, możemy zerknąć do rodzaju, Księgi, gdzie mamy Kaina. Kain, czwarty rozdział pierwszej Mojżeszowej albo Księgi Rodzaju. Jest tutaj taka sytuacja, że Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina, dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała Twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do Ciebie będzie jego pragnienie, a Ty będziesz nad nim panować. Tutaj jest wyraźnie ogłoszone, że zadaniem Kaina było, żeby panował nad grzechem. A grzech chciał opanować Kaina. I widzimy, że zaczęło się właśnie tak, że Kain wpuścił do swego serca niechęć do brata. Wpuścił do swego serca gniew. Spadło jego oblicze albo rozgniewało się jego oblicze. Nie mógł się życzliwie odnieść do brata. I często tak właśnie jest, że ktoś w jakiś sposób w naszym mniemaniu naruszy naszą sferę. Tak jak potem potomek Kaina powiedział, że Kain miał być pomszczony 7 razy, za to on ma być pomszczony 77 razy albo 70 razy po 7. Ta nienawiść ludzi do siebie pociąga za sobą potem chęć odwetu i Tą nietrzeźwość w grzeszeniu, robienia krzywdy innym. Też przykładem, jak to się odbywa, jeśli chodzi o stratę kontroli nad swoim życiem, może być Faraon. Faraon y, był takim przykładem, który oglądamy w II Księdze Mojżeszowej, albo inaczej Księga Wyjścia. Rozdział 7 widzimy początek, gdy Mojżesz z Aaronem zaczęli stawać przed Faraonem i robić cuda, które miały na celu zmusić go do wyprowadzenia z Egiptu Izraela. I na przykład 7 rozdział 11 wiersz pokazuje, wtedy Faraon wezwał mędrców i czarowników i ci Egipscy czarownicy uczynili to samo, co Mojżesz i Aaron. Czyli widać, że diabeł zastosował trik yy, i wtedy każdy z nich rzucił swoją laskę, a zamieniły się w węże. Lecz laska Aarona pożarła ich laski. Czyli podobny znak wykonali Jannes i Ambres, którzy się przeciwstawili Aaronowi i Mojżeszowi. I ciekawy jest trzynasty wiersz. W serce faraona zostało stało się jednak zatwardziałe albo tak jak mówi Brytyjka i zatwardził Faraon swoje serce. I ciekawe jest, że taka sytuacja, gdzie Faraon jest wymieniany jako ten, który decyduje, pojawia się częściej na początku, czyli potem 7 rozdział 23 22 i Faraon zatwardził swoje serce. Potem widzimy w ósmym, gdzie on jeszcze jest wymieniany jako podmiot, podmiot i Faraon zatwardził swoje serce, natomiast później widzimy już, że to Pan zatwardza serce. Czyli jeszcze w 8 rozdziale 32 jednak Faraon i tym razem zatwardził swe serce, natomiast później już jest dziewiąty rozdział i Pan zatwardził serce Faraona. To już jest zupełnie inna perspektywa. Albo dziesiąty wiersz, dziesiąty rozdział i Pan zatwardził serce Faraona. Więc jeżeli człowiek na początku nie chce słuchać woli Bożej i chce być w niewoli diabelskiej, to jeszcze w ramach tego obszaru kiedy ma w zarządzaniu kawałek wolności, gdy ją odda również diabłu, to wtedy później już nie ma dla niego odwrotu. I to jest bardzo niepokojące, bo Hioba mówi, że Bóg przemawia raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. Więc tych wezwań jest niewiele. Natomiast w tym obszarze Kiedy dostaje człowiek wezwanie do pokuty, to ma na nie odpowiedzieć. Bardzo ciekawe jest, że nigdzie Słowo Boże nie pokazuje, że Pan Jezus prosi o to, żebyśmy pokutowali. Pan Jezus rozkazuje ludziom, żeby pokutowali. To nie jest kwestia wolnego wyboru. Pan Jezus jest Panem i ma prawo wydać polecenie. Jeżeli ktoś nie posłucha, zatwardzi serce, to tych wezwań nie będzie nieskończenie wiele. I konsekwencją tego jest, że potem uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. I tutaj też z tą wolnością w zakresie służby Bożej musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że nagle wchodzi Duch Święty w wierzącego i od tej pory człowiek zamienia się w bezwolną istotę, która wykonuje tylko Boże polecenia w stu procentach, nigdy nie grzesząc. Są tego typu pomysły i to według Pisma są fałszywe pomysły, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że wierzący również ma tutaj w tym zakresie gdy oddał się w służbę Bogu też ma taki obszar gdzie zarządza tym na ile chce się oddać Bogu i na ile chce dać się kierować Bogu w swoim działaniu też jeżeli nie podda się Bogu to grzeszy i ma wyznać ten grzech jeżeli yy, spostrzeże go jeżeli zauważy że przegiął i wpadł w grzech. Pierwszy list do Koryntian 14 rozdział mówi o wierzących, a duchy proroków są poddane prorokom. Widać wyraźnie, że nawet jeżeli mamy dar od Boga i na przykład ten dar kieruje nami, to mamy wolność, żeby zarządzać tym. To nie jest tak jak w Starym Testamencie, że duch chwycił kogoś i wiódł go albo tak jak widzimy, że on taki bezwolny był. Nie. Duch Święty w Nowym Testamencie kieruje w sposób taki, że duchy proroków są poddane prorokom i dlatego są te zalecenia w pierwszym liście do Koryntian jak mamy, żeby najwięcej chwały Bogu przyczynić, tym zarządzać. Chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj, wspomnieć jeśli chodzi o tych niewolników, bo wydaje się, że tutaj może być, żeśmy za daleko poszli w tym wszystkim, jest dwoje, dwoje rodzaje niewolników, kochani. Ci, którzy są poddani z własnej woli i ci, którzy sami się poddawają jako niewolnicy. I tu apostołowi Pawłowi chodzi o tych, którzy yy, sami się poddali z własnej woli, nie o tych, którzy zostali poddani, może być, zmuszeni do czegoś. Tak samo jak do grzeszenia z własnej woli i do robienia, można powiedzieć, dobrych rzeczy dla Boga z własnej woli. Nie ma tutaj mowy o niewolnikach, którzy zostali zmuszeni do czynienia zła. Oczywiście są niewolnicy, którzy są zmuszani przez diabła do e, robienia rzeczy, które, e, które po prostu są przeciwko Bogu, ale to i tak jest jej, jej własna wola i ta jej własna wola zaprowadza ich na śmierć. Chciałbym tylko wspomnieć krótko o niewolnikach, czy tam możemy powiedzieć, tych, którzy sprzedali s, y, swoje zwierzęta, najpierw y, później z ziemię, później z samych siebie. Mówię o tych, którzy oddali się y, Józefowi y, całkowite podpanowanie, żeby on tylko ich żywił. I tutaj widzimy, że po prostu, że ci ludzie już nie dbali o nic, jeśli chodzi o ich życie. Oni nie o nic nie dbali. Oni po prostu przychodzili do Józefa, oddali wszystko w jego, może powiedzieć, służbę i tym samym po prostu byli całkowicie wolnymi ludźmi, bo Józef po prostu ich, ich co? Żywił. Nie przejmowali się o to, czy krowa, może powiedzieć, będzie miała jedzenie, czy nie będzie miała jedzenia, czy on po prostu yy, będzie miał na drugi dzień jedzenie, czy nie będzie miał. Józef zapełniał im wszystko i to była wolna wola do tego, żeby być niewolnikiem. I kochani, taka właśnie wolna wola, żeby być niewolnikiem, powinna nam też, też całkowicie przyświecać w naszym życiu, żebyśmy się nie zajmowali rzeczami, które doprowadzają do grzechu, ale zajmowali się z własnej woli służenia Panu Jezusowi i to jest po prostu niewolnictwo, które ma wielką zapłatę. Muscię czysto żyć. Do póki nie powrócisz sam, byś się objawić nam dobiennie e